Aferzasta. lista przebojów, Radia Afera, 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.pl w zakładce aferżasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20. Radio Afera, www.afera.pl. Autopromocja. Radioafera Afera 98 MHz O, megaherca. to tutaj. to tutaj. nie ty weź pierwszy. Wejdzie. Hej, cześć, dzień dobry. Mamy wtorek, godzina 18, a to w Radio Afera oznacza nic innego jak start sabotażu kulturalnego, czyli audycji o szeroko pojętej poznańskiej kulturze. Poprowadzają dla Was dzisiaj. Sofia Ciszkiewicz. Oraz Marta Głogowska. Ale o czym my właściwie dzisiaj porozmawiamy? No już za sekundkę, po utworze muzycznym, żeby tak się dobrze jeszcze rozkręcić muzycznie oraz kulturalnie, przejdziemy do rozmowy z naszą dzisiejszą gościnią, która już jest z nami w studiu, czyli z Anną Kędziorom, kuratorką wystawy Wszystko, co przepływa i mięknie w Piramida Galerii. Potem jeszcze z gośćmi to nie będzie wszystko, bo tanecznym krokiem wejdziemy w rozmowę z Janem Galasińskim, czyli kierownikiem zespołu Poligrodzianie i porozmawiamy troszeczkę na temat Międzynarodowego, międzynarodowego Dnia Tańca, który już jutro. Będzie też relacja z ogólnopolskiego konkursu dyrygenckiego oraz zapowiedź wydarzenia Bloom On Stage w Locum Stonewall. Więc jak słyszycie, zapowiada się się różnorodnie, intensywnie, więc już myślę, że nie ma co e, czasu tracić i koniecznie zostańcie z nami przez najbliższą godzinę w Radio Afera. I jeszcze jedna ba bardzo ważna informacja, czyli, że audycja nie byłaby możliwa, gdyby nie nasi realizatorzy, czyli Miłosz Sypko oraz Mikołaj Wichrowski. Więc zostańcie z nami w Radio Afera w sobotę Kulturalnym, a my wracamy już za chwilkę. Ty teraz mi ja tym czasem się rozpędzę Chciałem biec Ale jednak się tu kręcę Próbuję się wyleczyć z ciebie I pytam kim ja w sumie jestem Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej Teraz tracę grunt i lecę Mam wspomnienia, które widzę wszędzie Kilka błędów mogłem mieć i więcej Uchy telefon mówi mi co będzie Łuchy telefon, poza tym nic więcej Ty teraz misz, ja tymczasem się rozpędzę Ale trochę nie chcę Dalej wisisz na liście gości Obok lżejszych uzależnień Mam wspomnienia, które widzę wszędzie Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej Głuchy telefon mówi mi, co będzie Głuchy telefon, poza tym nic więcej Ty teraz milcz, ja tym czasem wiadomość. No ma dzwonię, żeby ci powiedzieć, że... do Was. Z nami w studiu jest Anna Kędziora, czyli współkuratorka wystawy Wszystko, co przepływa i mięknie w Pyramida Galerii. Cześć Ania. Cześć, dzień dobry. Nie jest ona jedyną kuratorką, to trzeba podkreślić. Wraz z nią jest Max Radawski, który też współkuratoruje. Trudne słowa, dużo R, ale my, my się nie zatrzymujemy. No to zacznijmy może od tego, o czym jest ta wystawa. Um. To jest, myślę, że wcale nie najłatwiejsze pytanie i wcale nie takie najbardziej oczywiste. Zatwaliśmy o to, żeby na tej wystawie spotkały się prace osób, to może warto zaznaczyć, które znamy przez proces dydaktyczny, ponieważ są to osoby studenckie związane z pracownią neofotografii na, na Wydziale Fotografii UAP-u. I szukaliśmy prac, w których gotowych pracach odsłania się też bardzo taka duża intensywność procesu przekraczania różnego rodzaju granic, rozmiękczania tych granic kwestionowania pewnych pojęć takich jak na przykład, nie wiem granice ciała ludzkiego jak możemy je daleko rozciągnąć żeby jeszcze nadal pozostało dla nas rozpoznawalnym ciałem to będą granice, przekraczanie granic mediów, to będzie rozmiękczanie tego co pod powierzchnią i na powierzchni I tu się będą wydarzały procesy także mimo, że głównym medium z którym artystki i artyści i zaproszenie do wystawy pracują jest fotografia to e, jest to bardzo szeroko e, przez nich definiowane medium i bardzo często łączone z innymi. E, więc powiedziałabym, że to nie jest wystawa o czymś, tylko to jest wystawa bardziej właśnie może o procesach, o tym, co się wydarza w momencie, w którym e, stykamy się, zaczynamy pracę z jednym medium i potem... Z jego pomocą zadajemy dużo pytań. A czy jest to w jakimś stopniu powiązane, bo tak mi przyszło teraz na myśli, jak mamy tą sytuację w powiększeniu, że tam ten fotograf potem zastanawia się, czy to ziarno, czy to człowiek, czy to po prostu wyraz tego media, jakim jest y, aparat analogowy? Myślę, że część y, osób, z którymi teraz y, współpracujemy, E, pracuje e, właśnie z taką medialnością fotografii i e, bada jej granice jak najbardziej e, nie w taki dosłowny sposób e, ten przykład jest bardzo dobry i bliski e, ale też zdarzają się różnego rodzaju inne takie badania, przekraczania badania też rozciągłości e, pewnych procesów w czasie e, takiego rozedrgania na przykład e, jakie obrazowania jakie widzimy w pracach Marty Bielskiej może to jest dobry moment też, żeby przedstawić tą naszą ekipę e, twórczą E, a więc zobaczycie tam pracę Heleny Bebucińskiej, Marty Bielskiej, Sonii Igiel, Jakuba Szcześniaka, Daniela e, Leśniaka, Natalii Kraty, Julianny Warywody, Adama Słomskiego i Wiktorii Burudzkiej. E, dziewięć osób, dziewięć bardzo e, różnych perspektyw, a jednocześnie wydaje mi się, że to się doskonale... Przenikają i właśnie również może dzięki miękkości granic pomiędzy tymi pracami powstaje, powstaje mi się bardzo ciekawa sprawa. A jestem ciekawa, czy oni działali tak bardziej w grupie, czy też każdy z nich jest indywidualistą? To akurat spotykają się osoby, które faktycznie studiowały na jednym roku, natomiast i w trybie stacjonarnym, i niestacjonarnym i nie pracowali razem, każdy z tych projektów postawał indywidualnie, Natomiast no, naszym rolą jako osób kuratorskich jest znajdowanie tych punktów stycznych e, i przy tej całej ogromnej różnorodności wydaje mi się, że udało nam się to e, dobrze poprowadzić, dobrze znaleźć, ale nie były to procesy grupowe tak stricte grupowe, ani, ani nie były to działania w duetach. Także jeśli chodzi o to, to pracę bardzo nie była. No bo myślę, że to jednak zmienia mimo wszystko to, czy razem patrzymy na jakiś obiekt i powiedzmy razem budujemy jakiś obraz bądź wizję, czy też każdy z nas pracuje osobno i pokazuje też swoją wrażliwość na dany temat, ale jak już o tym mówimy, to w ogóle urodziło się we mnie teraz takie pytanie, jak ty się czujesz z tym, że jesteś kuratorką. Ja jestem w takiej podwójnej roli i takiej myślę, że zgodnie z tytułem wystawy płynnej, ponieważ na co dzień zajmuję się swoją własną działalnością artystyczną, ale też i dydaktyczną. A ten rodzaj kuratorowania, jakiego ja doświadczam, jest bardzo specyficzny, ponieważ pracuję z osobami, które znam od tej właśnie strony, w zasadzie od zalążków procesu, znam osoby i procesy, i projekty, z którymi pracują. Więc jest to relacja bardzo szczególna, wyjątkowa. Czuję się w zasadzie uprzywilejowana właśnie, mogąc widzieć narodziny tych projektów. I jest to myślę, że tym bardziej takim ważnym zobaczyć je grające w przestrzeni indywidualnie, ale też spotykające się właśnie w tym grupowym zdarzeniu, jakim jest wystawa i odkrywanie nowych rzeczy, których do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy każda z tych prac rodziła się i funkcjonowała przez chwilę osobno i w tym momencie spotkania pojawiają się nowe rzeczy. Jest to coś wyjątkowego, taki właśnie rodzaj wspierania, kuratorowania jako taki, ja widzę w tym takie rozciągnięcie procesu dydaktycznego. Jest to na pewno specyficzna sytuacja Całym szerokim polu kuratorskim. Trochę już nam rozjaśniłaś, czego właściwie toczy ta wystawa, co tam właśnie studenci twórcy działają tak naprawdę, co stworzyli, ale właśnie, czy mogłabyś troszeczkę nam jeszcze uchylić tego rąbka tajemnicy i zdradzić tak właśnie obrazowo gdzieś tam, jakich eksponatów, jakich dzieł my się tam możemy spodziewać? Oczywiście. Um... To, w jaki sposób e, osoby studenckie pracują e, w pracowni na fotografii, w ogóle w całym Wydziale Fotografii, jest bardzo dynamiczne, jeśli chodzi o dobór mediów i narzędzi, e, jakimi pracują. Nie jest to zawsze w oczywisty sposób fotografia, wręcz czasem żartujemy, że fotografia jest gdzieś tam daleko w kolejce. Tym razem e, w tej wystawie obrazu fotograficznego jest bardzo dużo. Jest on traktowany natomiast bardzo różno, e, na bardzo różne sposoby, e, Będą przepiękne e, slajdy e, Marty Bielskiej, e, które będziemy mogli zobaczyć też e, w wyjątkowe dni właśnie m, takich wydarzeń towarzyszących e, z projektora, starego takiego klasycznego projektora do slajdów. E, będzie rzeźba e, Daniela Leśniaka. E, będą fotografie, które były poddawane bardzo dużej e, takiej ingerencji fizyczno-chemicznej autorstwa Heleny Babułcińskiej, która negatywy analogowe zanurza, zostawia na długi czas w ziemi, oddając Ziemi sprawczość i tam przyjmując procesy, nad którymi nie ma już później pełnej kontroli. Będą też bardziej klasyczne obrazy fotograficzne, natomiast obrazujące na przykład eksperymenty z algami i tam z kolei oddawanie tego, części tego procesu twórczego i tej sprawczości organizmom nieludzkim. I to jeszcze nie wszystko, ale trochę musimy zostawić na, na spotkanie w przestrzeni. No właśnie, jak mówisz, że trochę musimy zostawić, to ja myślę, że teraz też trzeba tak na chwilę zostawić ten tem te temat. Trzeba się trochę podelektować muzyką, a my zaraz po piosence wrócimy i porozmawiamy o wydarzeniu, które ma miejsce już jutro. Teraz seria traum, ale jeszcze nie umieram Ciało ludzkie, ale mózg niewielkiego gryzonia Bloki to galaktyki, a w każdym oknie ona Wódka na młyn, mojego szaleństwa Turka Archefaistosa, z pierwszego małżeństwa Ogień, ogień, po głowie myśli robaczywki Kojarzę twarzy, ale nie pamiętam imion wszystkich mają kolor twojej skóry Powietrze ma zapach twój Leżę w tym pokoju, który mówi mi o tobie Który pozbawia mnie snu Ściany mają kolor twojej skóry Powietrze ma zapach twój Leżę w tym pokoju, który mówi mi o tobie Który pozbawia mnie snu Wracamy do Was z Sabotażem Kulturalnym oraz z naszą rozmową z Anną Kędziarą, czyli współkuratorką wystawy w Piramidach Galerii Wszystko, co przepływa i mięknie. Troszeczkę już od Ani posłuchaliśmy o tym, co my właściwie możemy tam zobaczyć na tej wystawie, kogo też pracę możemy tam zobaczyć, ale wiemy też, że szykujecie trochę wydarzeń towarzyszących wystawie. Myślę, że to jest dobry moment, żebyś nam zdradziła. Co tam w ogóle szykujecie w najbliższym czasie? Dokładnie. Myślę, że najważniejsze, bo najbliższe, wydarzenie, to już jutro o godzinie 18. Zapraszamy, ale w zasadzie w imieniu dwóch inicjatorek tego wydarzenia, czyli jednej z autorek Natalii Kraty i drugiej naszej studentki Moniki Cyprian, które zapraszają nas i Państwa na spotkanie zatytułowane Przepływ i miękkość w procesie twórczym. Ono zostało zainspirowane rzeczywiście samą wystawą, ale tak jak wspominałam, na wystawie spotykają się osoby, dla których Proces i jego różne etapy są bardzo ważne i one też bardzo mocno wybrzmiewają w ich pracach, a dziewczyny chcą pociągnąć ten temat jeszcze o krok dalej i zorganizowały spotkanie, w którym. Będą moderować rozmowę pomiędzy osobami autorskimi, biorącymi udział w wystawie i mną i Maksem jako osobami kuratorskimi i będziemy rozmawiać właśnie o tym, czego nie widać często na wystawie, o tych niuansach, procesów, o tej miękkości, przepływie, które często y, mogą się kojarzyć jak najbardziej z przyjemnością, radością, siłą taką twórczą, ale też będą zadawać pytanie, czy jest tam miejsce na swego rodzaju zwątpienie, zatrzymanie. Będą też chciały podjąć temat osób, które współtowarzyszą procesom twórczym. To mogą być po prostu osoby nam bliskie, które nas na różny sposób wspierają, ale to też mogą być osoby eksperckie. Myślę, że też ta współpraca osób kuratorskich tutaj też w projekcie jest ważna w różnych projektach wystawienniczych. Więc bardzo ciekawym zapowiada się format, formuła tego spotkania, bo będzie to trochę taka panelowa dyskusja na początku, ale z dużą otwartością na udział osób widowni, więc zapraszamy wszystkich, dla których proces twórczy nie jest obojętny, czy to osoby kuratorskie, czy twórcza, czy po prostu osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej, a też podzielić się swoimi doświadczeniami procesów twórczych różnych, niekoniecznie tylko związanych ze sztuką wprost. No właśnie, jak mówisz o tym procesie twórczym, to wydaje mi się, że dla osób, które nie są związane ze sztuką, to jest coś mimo wszystko abstrakcyjnego? Mm że to nie jest tak, że pomysł rodzi nam się od razu, tylko że jednak musimy pomyśleć nad czymś, że porównujemy różne koncepcje i ludzie mogą to traktować po prostu jak takie, nie wiem, dumanie po prostu, czy yy, to, że ktoś odlatuje trochę i, i w tych niebieskich migdałach, yy, o tych niebieskich migdałach myśli, ale jakby dąży do tego, że to często jest sprowadzone do tego, że to nie jest praca. To jest bardzo duży problem, ponieważ bardzo często właśnie o pracy twórczej, o pracy artystycznej mówi się jako o jakiegoś rodzaju fanaberii, e, tudzież takim przywileju, albo po prostu czystej przyjemności. E, natomiast e, no to jest postulat e, osób artystycznych, które też walczą o ubezpieczenia i o jakieś płacy minimalne. Praca twórcza jest pracą, praca artysty, artystki jest pracą e, i zdecydowanie nie opiera się to e, na czekaniu, na natchnienie, które spływa w momentach wytchnienia i przyjemności tylko i wyłącznie, bo to jest bardzo często bardzo ciężka praca, także związana z różnego rodzaju takim researchem i badaniem tematu. I to są właśnie takie rzeczy, których nie widać. To jest często badanie różnych materiałów, kontekstów, symboliki, rozmowy i współpraca z różnego rodzaju ekspertami, czy też w warstwie konceptualnej, czy w warstwie wykonawczej. To jest bardzo, bardzo złożony proces i oczywiście na tym spotkaniu to nie jest tak, że my nagle wszystko wyjaśnimy i do wszystkiego dojdziemy, wszystkiego dotkniemy, ale... Myślę, że poszerzymy i świetnie, że zauważyłaś właśnie to, że, że ten proces twórczy może czasem być owiany jakąś taką, myślę, że już coraz mniej, ale trochę takim nimbem e, idei takiego twórcy, twórczyni, którzy są indywidualistami i, i są tylko oni i, i nie wiem... E... Dzieło, pusta kartka, pusta płótno, przed którym siedzą i czekają na olśnienie. Tak, bo wydaje mi się, że to też często jest jako taka wizualizacja, że artysta, nie wiem, chodzi sobie po parku na przykład i nagle tak psium i spływa jakiś pomysł i, i on po prostu natchnienie, tak, i, i on to po prostu tak z łatwością. Na zasadzie, że skoro praca artystyczna jest przyjemna, przez to należy jej się trochę mniej respektu. W sensie, ja tak nie uważam mhm. oczywiście, ale ludzie to tak Muszę często po prostu tak postrzegają. Odpierane. Tak, jak najbardziej. Dlatego tym bardziej zapraszam na to spotkanie. Uważam, że inicjatywa e, Natalii i Moniki jest fantastyczna i mam nadzieję, że, że będą kontynuowały e, zgłębianie tego tematu i trochę takie właśnie odsłanianie, takie trochę też obalanie różnych krzywdzących mitów, jeśli chodzi o procesy twórcze. Myślę, że jak najbardziej, ale e, w takim razie myślę, że na koniec potrzebujemy takiej zgrabnej ramy, co, gdzie, kiedy... Dokładnie. Więc zaczynamy od jutra o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie Przepływ i miękkość w procesie twórczym. To będzie spotkanie dyskusyjne, też właśnie włączające udział widowni. Następnie, w zasadzie to już pod koniec wystawy, 16 maja zapraszamy na finisaż o godzinie 19. .00. Tego dnia będzie można spotkać się z osobami autorskimi i tym razem z Maksem jako kuratorem. Będzie mało oprowadzanie po wystawie i w zasadzie wystawa dzięki i temu, że jest częścią Nocy Muzeów, będzie otwarta aż do północy. Natomiast w zwykłe dni wystawa otwarta jest od 12 do 18. Czyli popołudniami mamy się tam e, udawać na tę wystawę, a mowa tutaj o wystawie Wszystko, co przepływa i mięknie w Piramida Galerii. A naszą rozmówczynią była Anna Kędziora, która jest współkuratorką wystawy. Bardzo Ci dziękujemy, bardzo. Aniu, za to, że byłaś z nami. A my teraz z Grabnym Krokiem przeskakujemy do kolejnego tematu, ale zanim posłuchajmy sobie trochę muzyki. Slash things in his country since I was a kid oh, yeah.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 Might never happen Think it already has, Suggs Wracamy już do Was z Sabotażem Kulturalnym. Za nami rozmowa z naszą pierwszą gościnią, czyli z Anią Kędziorą, Ale to nie wszystko, bo jeszcze troszeczkę będzie potem o tańcu. Ale to za chwilkę, bo teraz przechodzimy do Locum Stonewell, gdzie już za chwilkę, bo 30 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek, odbędzie się wydarzenie poświęcone Dragowi, czyli Bloom on Stage. I na zaproszenie, zapros i na wydarzenie, zaproszone są wszyscy Wszystkie osoby dragowe do uczestnictwa, no ale też oczywiście e, wszyscy widzowie do oglądania tego wydarzenia. Ale co to właściwie będzie? Myślę, że o tym najlepiej e, dowiemy się od osoby, która to też organizuje, e, a właściwie również współorganizuje, czyli od Niki Mintaj, z którą porozmawiał nasz redakcyjny kolega, czyli Mikołaj, Mikołaj Nalewajko. Więc posłuchajmy teraz od Niki, skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia pomysł na to wziął się z tego, że po prostu dużo jest dragów w Poznaniu a niewiele jest okazji do tego, żeby występować więc dajemy taką szansę i przestrzeń, myślę, że to będzie naprawdę bombowe show osoby są bardzo różne i mają bardzo energetyczne ciekawe występy, więc trzymam za nie kciuki i mam nadzieję, że też tam będziecie jak sobie zajrzycie na Sociale Locum, to tam znajdziecie też więcej informacji na temat osób, które występują w tym dragowym show, bo trochę już widziałam, że też uchylają tego rąbka tajemnicy i kogo tam właściwie na scenie zobaczymy. Ale sam ten format przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na tym, że każda z osób performen performenckich wykona jeden samodzielnie przygotowany przez nich utwór, a etap drugi to dwie wybrane osoby przez Jury, które, które zmierzam się w wielkim finale w formie słynnego, mam wrażenie, lip-sync battle do piosenki, uwaga, Zary Larson, Lash Life. Więc e, nie wiem, jak to się, ale mi się często oświetlają e, różne e, reelsy właśnie, kiedy Zara bierze swoich słuchaczy na scenę i wszyscy razem tańczą. Jakiś taki kultowy taniec w ogóle tej piosenki Lash Life. Czy jesteś w tej bańce? Czy... Właśnie totalnie nie. Ja się dopiero okay. ostatnio dowiedziałam od jednej z prowadzących tutaj też sabotaż kulturalny, że Zara Larson teraz przeżywa swój sty renesans. To, tak. i to dzięki Delfinom. Także myślę, że ja totalnie nie jestem w tej bańce, ale piosenka powtórz tytuł. Lash Life. Na na na na na na na na na na na na na. Nie kojarzycie, to tak to leciało. Tak to więcej. leciało, dokładnie. jestem jak Zara Larson, tylko że polska i to, co macie w domu, co nie. <grym> dokładnie, dokładnie. Ale wracając do jeszcze naszego e, wydarzenia, był stage w Vlogu, no to posłuchajmy i oddajmy głos po raz kolejny Niki, która opowie nam właściwie o której i kto tam występuje. 30 kwietnia mamy fantastyczny showcase dragowy, więc występowało 8 e, osób zajmujących się dragiem. Wystąpią Ksenna Nenna, Denta Orkiestra, Bella Pusita, Kozel, Wzdręga, Małpiczka, Google Drive i Hextaza. A teraz myślę, że kilka z jeszcze kolejnych ważnych informacji prosto właśnie od Niki Mintaj, czyli rezydentki lokum oraz organizatorki wydarzenia Bloom On Stage, e, czyli czy, co to właściwie znaczy, to Bloom On Stage e, i zapraszam na już kolejną edycję tego wydarzenia. Wydarzenie nazywa się Bloom On Stage no i jest właśnie taką szansą dla młodych osób artystycznych na rozkwitnięcie na naszej e, lokumowej scenie. E, prowadzić to będę ja, Niki Mintaj e, i moja dragowa koleżanka Żenada. Żenada, Niki Minta, ja nie wiem, ale te, te nazwy tych, y, tych dragów, one zawsze są dla mnie jakieś takie przerysowane. Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, żeby to wszystko było tak y, wyrażone, że tu nie chodzi o to, że coś jest dwuznaczne, po prostu że masz to tak, o, tak jak jest pokazane tak to masz rozumieć i może w sumie fajnie, bo czasem to już za dużo tych metafor, metafora, metafory już w sumie nie wiadomo o co chodzi ale przyznam się szczerze, że ja się trochę boję, drag queen bo... To jest, to tak, no bo... S są takie duże zazwyczaj i, i w tych strojach i, i nie wiem, mnie to chyba tak trochę przeraża jednak. Ja, rozumiem. ja w sumie sama nie wiem, bo chyba nie miałam okazji nigdy być na właśnie jakimś drag show lub e, innym tego typu występie, ale jeśli wy, słuchacze, jeszcze nie byliście, a tutaj gdzieś to was zachęciło i jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, no to macie okazję już w najbliższy czwartek się przejść na takie wydarzenie i zobaczyć, o, o co w tym wszystkim właściwie chodzi i czy może akurat tak Kultura jest czymś, co do Was przemawia. Kto wie, może odnajdziecie gdzieś w tym swoje powołanie. Myślę, że warto próbować. A to wydarzenie już 30 kwietnia, w najbliższy czwartek, w Lockum Stonewall, oczywiście, Blue on Stage. Zachęcamy, zapraszamy, może właśnie odkryjecie czegoś nowego. Takie idealne rozpoczęcie majówki w takim razie. O, no właśnie, majówkowy, te, przed, przedmajówkowy w sumie wieczór. Dokładnie. Może, Dokładnie. Więc może to jest ten pomysł, może to jest droga dla was, ale jak nie to, to może jeszcze kilka innych wydarzeń, a może coś, co już było, zobaczymy, pomyślimy, e, zobaczymy, co przyniesie nam też czas i los, ale już zaraz przejdziemy do kolejnej roz rozmowy o tańcu, więc koniecznie zostańcie z nami w Radio Afera i w Sabotażu tak You can get some Witamy do Was sabotażem kulturalnym i tonecznym krokiem wchodzimy w kolejną rozmowę, jaką mamy na dziś w naszej audycji. Witamy się z Janem Galasińskim. Cześć Janku. Cześć, witam. Czyli kierownikiem zespołu Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej. No a już jutro, bo 29 kwietnia, przypada Międzynarodowy Dzień Tańca i też z tej okazji mamy tą, tą okazję się dzisiaj spotkać. I może Janku na początku opowiesz nam kim są i czym właściwie Zajmują się Poligrodzianie. Y, no Poligrodzianie, jak sama nazwa wskazuje, są zespołem tańca ludowego, więc idealnie i spójnie z nazwą, <śmiech> i spójnie z jutrzejszym świętem, czyli Międzynarodowym dniem Tańca, odpowiem, że zajmują się głównie tańcem choć y, nazwa może mylić, bo nie tylko y, w naszym zespole oprócz zajęć tanecznych y, skupiamy się głównie na y, tańcu tradycyjnym na polskich tańcach narodowych, tańcach różnych regionów polskich y, czyli ogólnie rzecz biorąc tańcem polskim, ale też y, studenci, którzy y, są razem z nami y, spotykają się podczas zajęć wokalnych no bo w tej polskiej tradycji polskiej kulturze taniec był zawsze powiązany ze śpiewem, a śpiew z tańcem no i z dobrą zabawą, której też w Poligrodzianach nie brakuje. Z pewnością, i myślę, że to jest też dobry moment, bo już troszeczkę nam zdradziłeś przed wejściem, ale czy szykujecie jakieś występy w najbliższym czasie, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie i ten taniec, i śpiew, i wszystko, co robicie w tak zwanej akcji? No najbliższa akcja już jutro, więc mhm. ja serdecznie na nią w imieniu całego zespołu zapraszam. O godzinie 11:15 będziemy świętować wspólnie właśnie Międzynarodowy Dzień Tańca. To taka inicjatywa, która od 2022 roku za sprawą uczelnianego Centrum Kultury odbywa się właśnie przed Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. No a ponieważ jest to wydarzenie, w którym my jako zespół mamy przyjemność mieć rolę wodzireja, dostawiamy zawsze na to, że na pierwszym planie jest polones, czyli Nasz Polski Taniec Narodowy a można powiedzieć, że nie tylko nasz bo od ponad roku jest to jedyny polski taniec wpisany na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO więc jest to fenomen w świecie kultury nie tylko polskiej, ale całego świata, więc my jutro o 11.15 zapraszamy wszystkich studentów, pracowników ale też mieszkańców Poznania do tego żeby świętować z nami Międzynarodowy Dzień Tańca i wspólnie zatańczyć Polonez za właśnie. No, proszę bardzo, ale y, takie mam jakieś przeświadczenie, że my często y, żyjemy tymi wielkimi wydarzeniami i że to wtedy właśnie ludzie mają okazję błyszczeć, a zapominamy, że jest również y, dzień codzienny, że to nie jest tak, że od razu y, posiadamy takie umiejętności, tylko że to jednak jest praca. Oj, bardzo dziękuję za tę informację. To jest... Y rzeczywiście y, praca. Nie chcę powiedzieć, że ciężka, bo ona jest ciężka, ale też u nas w zespole jest, y, jest przyjemna, bo rzeczywiście większość znaczy wszyscy taką mam przynajmniej nadzieję, y, którzy, którzy są z nami, robią to y, dla przyjemności w swoim czasie wolnym, ale rzeczywiście wymaga to poświęcenia. My mamy próby y, co najmniej dwa razy w tygodniu i to są próby od godziny 18.30 do 22.00, więc to zajmuje sporo czasu y, z życia młodego człowieka, ale jeśli się to lubi, kocha, a to są często osoby, które tańczą od lat, zaczynały swoją przygodę w innych zespołach, w innych częściach Polski, przyjechały tutaj na studia i chcą kontynuować tę przygodę właśnie będąc na Politechnice, no to nawet jeśli jest to wiele godzin na sali, jest pot i czasami jest trudno, to jeśli ma się to w sercu, jest to pasja i radość, to jakoś te trudy łatwiej przełknąć. A można być też y, osobą, która wcześniej z tańcem nie miała w ogóle do czynienia i do Was dołączyć? My w zespole zawsze na początku roku akademickiego prowadzimy takie nabory do zespołu i wszystkie osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę też mają taką szansę. Czyli w zespole funkcjonują dwie grupy, tak zwana grupa reprezentacyjna i tam są osoby, które zaczynały też kilka lat temu w grupie takiej początkującej albo osoby, które już właśnie gdzieś wcześniej tańczyły i chcą kontynuować tą swoją przygodę, więc ta grupa na wyższym poziomie zaawansowania, ale też co roku wraz z Nowym Rokiem Akademickim tworzymy taką grupę zupełnie początkującą, czyli wszystkich tych, którzy nawet czasami y, nie wiedzą, że są w stanie cokolwiek zatańczyć, a po kilku próbach i spotkaniach okazuje się, że są w stanie, umieją i mo mogą jeszcze do tego y, czerpać z tego radość, więc serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam w październiku do nas. No proszę, ja się poczułam zachęcona, bo nie wiem, czy ja mam taki dryg do tańca, ale skoro śpiewać każdy może, to może tańczyć też każdy może. Pewnie, że tak. Ja myślę, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu wolnego, świetny sposób na poruszanie się, na złapanie trochę dystansu od codzienności. No i też w przypadku naszego zespołu, gdzie jest to rzeczywiście grupa typowo studencka, fajna szansa na to, żeby nawiązać nowe znajomości i stworzyć grupę ludzi, która ma te same pasje, te same zainteresowania, więc w moim odczuciu same plusy. Serdecznie zachęcam. Same plusy, zero minusów. Tak właśnie Jan Galasiński, kierownik zespołu Poligrodzianie, zachęcił nas do uczestnictwa w jutrzejszym wydarzeniu i wspólnego takiego bycia w dniu tańca. No i nawet nie tyle bycia, co może właśnie tańczenia, bo to właśnie w jutrzejszym dniu chodzi. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim tanecznego, pięknego dnia jutro. Dziękujemy bardzo. My również mamy tego życzymy A my, no niech będzie, że Nie będę tutaj używać kolejnych innych sformułowań Cały czas tanecznym krokiem Przechodzimy <śmiech> dalej I będziemy mówić teraz bardziej o dyrygenturze Ale myślę, że to nie jest Żaden problem Tak nie męczy jak to co miałam powiedzieć Para na szybie list palcem do ciebie Et je suis désolé si parfois je suis un Ou si je ne te parle pas ou ne réponds pas à tes appels <musique> Nie milchnij na tysiąc lat Tylko krzycz, że Powódz nasz Radio Afera rokowo i Alternatywnie Another day in Oh. Uh. dzisiaj po prostu tyle się dzieje w tej kulturze, Czuję, że muszę być takim człowiekiem renesansu, żeby po prostu odnajdywać się w tych tematach. Dzień tańcu, fotografia, tańca potem nawet. tańca nawet, tak. Co tam jeszcze było, kochana, powiedz mi? Aha, no tak, drag queen. A teraz... No e, a teraz, a te, Tak, a teraz to tak wyniośle bym nawet powiedziała, bo teraz przechodzimy do relacji z konkursu dyrygentów e, churalnych, więc od razu, jak to powiedziałam, to się tak wyprostowałam na tym fotelu. Marta może e, potwierdzić, a jak Samochód. Dziękuję, dziękuję. A ten materiał przygotowała dla nas Marysia Pińska, bo ona zna się na tej muzyce klasycznej, to trzeba jej oddać. Dobrze, że mamy kogoś takiego w składzie, bo nie wiem, czy my z Martą byśmy we dwójkę nawet podołały. Tak, my to książki, filmy, to jest taka bardziej nasza nisza, ale faktycznie Marysia tutaj w muzyce klasycznej jest no, bardzo dobra i też dla takim wydarzenia konkurs dyrygentów realnych się pojawiła. Dokładnie. A rozmawiała ona z Ireną Cichocką, czyli chórzystką chóru Ogólnouczennej Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz z Martą Wierzbicką z Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, która jest, była uczestniczką konkursu, a także dyrygentką choralną. No więc tak, może zacznijmy od tego, ile trwało samo przygotowanie do konkursu. Z tego, co pamiętam, to przygotowywanie trwało ponad pół roku już. Myślę, że zaczęliśmy w połowie poprzedniego semestru już tak rozczytywać. No i śpiewaliśmy to na każdej próbie, a im bliżej konkursu, tym częściej śpiewaliśmy. No proszę, pół roku. Czyli to znowu tak jak z tym tańcem, że my tylko widzimy ten efekt końcowy, a tutaj po prostu pod łzy czas poświęcony, żeby ten, na te 10 minut wyjść na scenę i zabłysnąć. No a o tym się nie mówi, prawda? A to tak samo czasami i wystawami. Tak naprawdę mam wrażenie, to ze wszystkim właśnie, o czym my tutaj podczas Sabotaży Kulturalnych rozmawiamy, że faktycznie zapraszamy was na spektakle, na audycje, na najróżniejsze wydarzenia, a za tym faktycznie stoi ogrom ludzi, którzy nie tylko na przykład występuje na scenie, ale też jest gdzieś tam za kulisami i tymi prawdziwymi, też tymi przysłowiowymi, że faktycznie nie, za każdym wydarzeniem stoi naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. I, Myślę, to, jest i to jest właśnie ważne, żeby mówić o tych osobach, mhm. no bo to oni tworzą to wszystko tak naprawdę. No ale właśnie, jak mówimy o jakiś e, ludziach, których często nie doceniamy, nie widzimy, no to e, warto zadać sobie pytanie, co jest e, najtrudniejsze dla samych wykonawców. Myślę, że różne interpretacje tych samych momentów i to, że tak naprawdę każdy moment może być zaśpiewany inaczej i trzeba naprawdę się skupić, bo każdy coś innego pokazuje i każdy w innym fragmencie chce coś innego. To prawda, no bo każdy z nas ma jakąś wizję. Myślę, że niezależnie od tego, co robi i tym bardziej, jeśli mówimy o osobach artystycznych, ma swoją wrażliwość, mhm. więc to trochę inaczej czuje daną muzykę, więc nie dziwię się, że to może być e, największą e, trudnością, ale... Jest ciekawe, jak to się łączy przecież w chórze, bo w sumie, no to jest cała grupa osób, które mhm. tak jak mówisz, każdy ma swoją e, konkretną wrażliwość, swoje emocje, też chce wnieść w tą muzykę, a jednak chodzi o to, żeby ten efekt był też spójny dla całej tej grupy chóralnej, którą przedstawia mhm. dany utwór. Tak, dokładnie, no bo my tutaj jednak mówimy o o chórze jako masie, a nie o powiedzmy dziesięciu solistach, który każdy gra e, na siebie tylko, tylko oni grają na, na nich wszystkich razem. Coś tym jest. No właśnie, co, coś, coś, coś tym jest właśnie, tak. E, my tak sobie tutaj rozmawiamy o tym, ale warto chyba wspomnieć też o tym, no jak wygląda właściwie przebieg takiego konkursu. Każdego dnia są dwa różne zespoły. Konkurs ma trzy etapy. W każdym etapie jest kilka utworów, które losuje się z puli utworów. Ja jestem ciekawa Marta, jaką ty masz opinię na temat e, muzyki choralnej jest to dla mnie, mam wrażenie, coś bardzo intrygującego. Sama nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałam jakieś takie... Chociaż kiedyś pewnie byłam na jakimś koncercie muzyki choralnej, no i wiecie, na zasadzie, że to był chór kościelny i występował. Teraz to było, na przykład nawet przy okazji świąt Bożego Narodzenia coś takiego u mnie w miejscowości się działo. Ale właśnie jestem ciekawa, jak to by wyglądało właśnie na taką wielką skalę, tak jak tutaj na wydarzeniu, na którym była Marysia. Myślę, że to jest tak ten właśnie pod i łzy po prostu, które się składają na ten efekt końcowy do tego. I jestem pod wrażeniem każdego z wykonawców. Ponad... Teraz y, mówiłyśmy trochę o, o samych y, wokalistach, no a przecież też y, dużo zależy o, od dyrygentów. Porozmawiajmy o dyrygentach. Bardzo stresujące, bo nie znamy zespołu, więc trochę nie wiemy, czego możemy się spodziewać po zespole, jak on będzie reagował na nasze uwagi, na nasz gest, ile nam się uda zrobić, więc trzeba mieć plany na różne okoliczności, bo te 15 minut, które jest w pierwszym etapie, to bardzo mało. Tak, zdecydowanie to jest mało, trzeba podejmować szybkie decyzje, znam to, że tak powiem, z autopsji. To spytajmy się jeszcze dyrygentkę o jej preferencje. Zdecydowanie wolę pracować nad interpretacją z zespołem, który już zna utwór, bo mam większą dowolność na tym i nie musimy czytać dźwięków, tylko już pracujemy konkretnie nad dźwiękami, które zespół zna i możemy pracować nad interpretacją. Dokładnie, nie czytamy dźwięków, my również ich nie czytamy, że tak powiem jesteśmy elastyczne i dopasowujemy się do sytuacji tak samo jak dyrygenci. dlatego czas już pożegnać się z Wami. My jak zwykle się trochę zagadałyśmy, audycje prowadziły dla Was Marta Głogowska i Zofia Cieśkiewicz realizowali nas Miłosz szybko oraz Mikołaj Wich. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Do usłyszenia i pięknego dnia tańca. Do usłyszenia. Sabotaż kulturalny. Wybiła 18.57. Czas na serwis informacyjny. Mikołaj Wielarski, zapraszam. Polska chce zaskarżyć organizację Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniesiony do Trybunału wniosek ma skutkować wstrzymaniem aktualnej umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi. Umowa ta miałaby skutkować, skutkować napływem do Polski drobi, drobiu i wołowiny od producentów z Ameryki Południowej. Miałyby to zaszkodzić produkcji rolnej w Wielkopolsce. Skarga, do której przyłączy się polski rząd, rokuje i y, myślę, że daje taką bardzo y, istotną Szanse na to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrując tą, tą kwestię no spowoduje, że to obowiązywanie nie będzie niosło ze sobą dotkliwych, negatywnych konsekwencji. Mówi prezes struktur wojewódzkich, poseł PSL Krzysztof Paszek. Polska nie jest jedynym państwem, które jest przeciwko umowie z Mercosur. Obok niej głos podniosły Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Zawraszanie Młodzi Razem opublikowało w sieci petycję, w której domaga się darmowej komunikacji miejskiej dla poznańskich uczniów i studentów. Całość miałaby dotyczyć osób do wieku 26 lat. Petycja ma trafić do Rady Miasta. Wierzymy, że nowoczesne miasto wymaga tego, aby wspierać młodych i rodziny, czyli grupy, które najbardziej potrzebują wsparcia i które najbardziej potrzebują zaangażowania i aktywnej polityki miejskiej. Mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Krzysztof Wroński. Sam pomysł nie jest nowy. Temat krąży w poznańskim powietrzu, od kiedy 6 lat temu zrezygnowano z takiego rozwiązania na rzecz biletu rocznego dla uczniów. Towarzyszenie zaś zapowiada zbieranie podpisów do petycji na ulicach miasta. Można ją też podpisać w internecie. Miasto mówi, my nadajemy na 98 i6. Radni Poznania zapoznali się z projektem uchwały dotyczącej zmian w płatnych strefach parkowania. Kluczowym elementem miałoby być poszerzenie jej o ogrody. Ułatwiłoby to m.in. parkowanie przy placówce medycznej przy ulicy Szamarzykowskiej.